To są informacje Polskiego Radia 24. Polskie wojska na Bliskim Wschodzie? Nie tak szybko spytaliśmy gości poranka o wezwanie prezydenta USA. Tania polska benzyna kusi naszych sąsiadów. Rząd rozważa ograniczenie turystyki paliwowej. Będzie też bilans świąt drogowy i pogodowy. Sprawdzimy aktualne alerty IMGW. Minęła dziesiąta. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Na początek polityczne kalkulacje w sprawie relacji z USA. Prezydent Donald Trump jest coraz bardziej poirytowany brakiem wsparcia sojuszników w wojnie z Iranem. Polscy politycy mają skrajne opinie w sprawie możliwego zaangażowania naszych żołnierzy. Część mówi wprost, to nie nasza wojna, inni, że warto podać Trumpowi pomocną dłoń. Ze mną w studiu jest Roch Kowalski, gospodarz Poranka, witaj. Dzień dobry. Powiedz, co usłyszałeś od swoich gości w tym temacie. Politycy koalicji rządzącej są zgodni, że Polska, podobnie jak inne kraje na NATO nie powinna angażować się w konflikt na Bliskim Wschodzie. Mamy wojnę tuż za granicami naszego kraju, przypominała w poranku Polskiego Radia 24 posłanka PSL-u Magdalena Sroka. Jesteśmy państwem praktycznie przyfrontowym i to my dbamy o bezpieczeństwo na wschodniej flance NATO. I myślę, że cała Europa i cały świat powinni to rozumieć. W weekend Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta sugerował, że państwa zachodnie powinny w ramach swoich możliwości oczywiście wesprzeć Amerykanów w Iranie. Nie ma mowy o takim rozwiązaniu, dodawał w naszym poranku europoseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza. Nie zgadzam się z panem ministrem Przydaczem. Uważam, że w obecnej sytuacji... Żołnierz Polski nie powinien angażować się w ten konflikt. Interesy bezpieczeństwa również Stanów Zjednoczonych i Paktu Północnoatlantyckiego zależą od rozwoju sytuacji na froncie rosyjsko-ukraińskim. Także premier Donald Tusk pisał w platformach społecznościowych, że nie pozwoli wciągnąć Polski w wojnę na Bliskim Wschodzie. A ta trwa już drugi miesiąc. Pomóc czy nie? Komentarze politycznych gości poranka w sprawie zaangażowania naszych wojsk na Bliskim Wschodzie zebrał Roch Kowalski. Dziękuję. Rozmowy są do odsłuchania na Polskie Radio 24pl W informacjach powiązane z Bliskim Wschodem ceny paliw. W tym tygodniu rząd rozważy, czy i jak ograniczyć turystykę paliwową. Ceny na naszych stacjach są najniższe w Europie, co przyciąga Niemców, Czechów czy Słowaków. Minister Energii Miłosz Motyka zapowiedział decyzję w sprawie możliwych ograniczeń po świętach.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 A w grę wchodzą różne rozwiązania, od podwójnych cenników do limitu sprzedaży paliwa dla obcokrajowców. Dziś przypomnę, na stacjach obowiązują stawki ustalone jeszcze przed świętami. Litr 95 kosztuje 6,21, dziewięćdziesiątka 6,82, a diesel 7,87 zł za litr. Teraz najnowsze dane Komendy Głównej Policji. 18 osób zabitych, 228 rannych. To tragiczny bilans świąt wielkanocnych na polskich drogach. Statystyki, choć bolesne, są lepsze od tych z ubiegłego roku, także jeśli chodzi o zatrzymanych, pijanych kierowców. Policjanci zatrzymali wtedy 1357 nietrzeźwych kierujących, czyli o 263 osoby więcej niż w tym roku, kiedy to ujawniliśmy 1094 skrajnie nieodpowiedzialnych kierujących. Wyliczał Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Dużo pracy w te święta mieli też strażacy. Z powodu silnego wiatru tylko ostatniej doby interweniowali ponad 3200 razy. Najwięcej zgłoszeń było na Mazowszu w czasie nawałnicy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 Kto planuje podróż do Wielkiej Brytanii, musi się spieszyć. To ostatni dzień tańszych wiz. Od jutra wchodzą w życie nowe stawki brytyjskiego Home Office, czyli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Podwyżki obejmują niemal każdą kategorię wiz, od turystycznych po pracownicze. Od jutra wiza studencka podrożeje o 35 funtów, czyli o 180 zł, a wiza pracownicza do 3 lat o 50 funtów, czyli 270 zł. Przy wyjazdach rodzinnych dzisiejszy przelew oznacza nawet 1000 zł. Tych oszczędności. Na koniec poświąteczny dylemat, co zrobić z nadmiarem jedzenia. Eksperci wskazują dwie drogi. Nadwyżkę możemy zamrozić albo oddać do jadłodzielni. Ten drugi scenariusz wymaga uwagi i dobrego przygotowania, przypomina rzecznik Sanepidu Marek Waszczewski.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 Mamy aż 5 milionów ton jedzenia. To były informacje Polskiego Radia 24. O świąteczny wtorek z silnym wiatrem i opadami. Alerty MGW obejmują całą wschodnią Polskę od Podlasia przez wschód Mazowsza aż po północ Podkarpacia. Tam porywy wiatru sięgną 70 km na godzinę. Na Podlasiu dodatkowo popada deszcz ze śniegiem, w centrum i na południowym wschodzie sam deszcz. Na termometrach od 4 stopni w Suwałkach do 13 w Zielonej Górze, w centrum około 10 stopni.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 Więcej niż kryminał w Polskim Radiu 24. W każdy czwartek po 22. Grzegorz Kalinowski, zapraszam. Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24. Osiem minut po godzinie dziesiątej. Dnia. A w stanie dnia o świętach, które oczywiście już za nami, ale przypomnijmy, że był to okres bardzo trudny zarówno dla policji, jak i straży pożarnej. Od Wielkiego Piątku do świątecznego poniedziałku polskie drogi patrolowało kilka tysięcy policjantów. Patrole stacjonarne, jak i mobilne pilnowały bezpieczeństwa i przestrzeganie przepisów. Dziś funkcjonariusze przedstawili świąteczne statystyki. W studiu jest nasz reporter Aleksander Przoniak. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. To powiedz, jak ten bilans świąt wypadł, jeżeli, jeżeli chodzi no, głównie oczywiście o polskie drogi, no bo to stamtąd, co roku przy okazji tego typu, tego typu okresów no, spływają wiadomości, które... Przeważnie nie brzmią zbyt optymistycznie. Rzeczywiście wydłużone weekendy święta to jest czas z jednej strony bardzo intensywnej pracy policji, a z drugiej strony te statystyki, no niestety, ale co roku są niezbyt pocieszające, choć tutaj policja też ma pewne yy, dobre informacje. Ale tak, na, na początek, zaczynając od suchych liczb. Od piątku do poniedziałku na polskich drogach doszło do 183 wypadków. Zginęło w nich 18 osób, a 228 zostało rannych. Zatrzymano także ponad tysiąc kierujących pod wpływem alkoholu. Przyczyną wypadków z reguły była, jak zawsze, brawura, nadmierna prędkość, wymuszenie, a także nieustąpienie pierwszeństwa. Bilans jest tragiczny, ale jak mówi kapitan Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, ofiar jest nieco mniej niż w analogicznym okresie 2025 roku. W porównaniu do ubiegłego roku było mniej wypadków i osób rannych. W 2025 roku w analogicznym okresie doszło do 236 wypadków, w których zginęło 19 osób, a 287 zostało rannych. Policjanci zatrzymali wtedy 1357 nietrzeźwych kierujących, czyli o 263 osoby więcej niż w tym roku, kiedy to ujawniliśmy 1094 skrajnie nieodpowiedzialnych kierujących. Także jak widzimy, te statystyki są nieco bardziej optymistyczne niż ze Szło roczne, ale do opcji zero, do której dąży policja, nadal niestety mamy daleko. Świąteczna akcja policji zakończyła się, ale to nie oznacza oczywiście, że mundurowi znikną z dróg. Policja nieustannie apeluje do kierowców, by z jednej strony przestrzegali przepisów i zachowali zdrowy rozsądek podczas jazdy. Pracowite święta mieli też strażacy, a to za sprawą chłodnego frontu atmosferycznego, który w poniedziałek przechodził nad Polską. Nie Wniosł on za sobą opady deszczu i, co wielu z nas zaobserwowało, bardzo silny wiatr. W ciągu ostatniej doby strażacy w całym kraju interweniowali ponad 3000 razy. Jak mówi rzecznik komendanta głównego Państwowej Sprawy Straży Pożarnej, kapitan Wojciech Gralec, straż, straż usuwała przede wszystkim powalone drzewa. Najwięcej interwencji związanych z przechodzącym frontem atmosferycznym odnotowaliśmy w świąteczny poniedziałek. W ciągu doby 6 kwietnia straż pożarna interweniowała ponad 3200 razy przy zdarzeniach spowodowanych silnym wiatrem. Zdarzenia te dotyczyły usuwania przewróconych, połamanych drzew z, drog, z szlaków komunikacyjnych, jak również zabezpieczenia uszkodzonych dachów na budynkach gospodarczych oraz budynkach mieszkalnych. Liczba interwencji spada od północy do wtorkowego, czyli dzisiejszego poranka odnotowano ich jedynie 13. A z prognoz wynika, że w najbliższym czasie pogoda się ustabilizuje. A te informacje przedstawił Aleksander Przoniak. Bardzo dziękuję. I teraz nie będziemy komentować spraw dotyczących pogody, czy też stanu polskich dróg. Teraz tematy o wiele bardziej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 w sposób bezpieczny z powrotem e, dzięki e, e, mechanice orbitalnej e, przyniesione do nas na Ziemię. W związku z czym e, ta orbita została zaprojektowana dokładnie w ten sposób, żeby była bezpieczna, no i e, wynikają z tego e, te parametry, które stanowią rekord, o którym w tej chwili mówimy, te ponad 400 tysięcy km rocznie. To jeszcze jedna kwestia, bo w tych komentarzach dotyczących Artemis, 2, pojawiają się takie komentarze, że e, tak naprawdę e, no, ta misja to jest e, preludium, to jest wstęp do tego, co nas dopiero e, czeka, bo e, celem tak naprawdę jest powrót człowieka na Księżyc, czyli ponowne lądowanie na Księżycu e, i co ważniejsze, e, budowa stałej bazy księżycowej. No i Artemis II tak naprawdę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 w tej chwili już w perspektywie, perspektywie wyścig, który się odbywa między supermocarstwami. Wiemy, że Chińczycy mają bardzo konkretne plany związane z opanowaniem Księżyca. Amerykanie nie chcą pozostać w tyle. No i będziemy mieli do czynienia właśnie z próbami dokonania czegoś w rodzaju z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 konfliktu interesów. Prawda? Jeżeli mamy jakieś różne agencje, czy różne firmy, które, z których każda działa na swoją korzyść, trzeba będzie to uregulować. Natomiast niewątpliwie mówimy o komercjalizacji. Tutaj doskonałym przykładem jest właśnie ta strategia, którą pokazała firma SpaceX. Jeżeli doprowadzi się do bardzo dużego zmniejszenia kosztów, wówczas może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 Oczywiście, tutaj y, chciałoby się, żeby y, miała miejsce taka sytuacja, jaką obserwowaliśmy na firmach science fiction y, jeszcze wiele lat temu, y, kiedy był jeden zespół, zespół złożony y, z wielonarodowej ekipy, która miała tylko jeden cel. I y, y, to był podbój kosmosu dla wspólnego celu y, dla ludzkości. Y, w tej chwili y, to, co widzimy, w ogóle nas ta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 Ponieważ okazuje się, że działanie wspólne dla wspólnego celu i dla wspólnego dobra ma dużo większy sens. No to w takim razie jeszcze jeden wątek, który chyba też ma wiele wspólnego z literaturą, czy też filmami science fiction. Ciemna strona księżyca. Dlaczego ta ciemna strona księżyca wciąż, mimo że mamy rok 2026, wciąż wywołuje tak wielkie emocje? No bo jej nie widać, jej nie widać na co dzień. Prawda? Mamy ogromne rzesze entuzjastów, astronomów i oni z natury rzeczy ze względu na fizykę będą widzieli tylko tę część przy pomocy teleskopów, która jest widoczna z Ziemi. Natomiast ta część, która budzi emocje, to jest część, którą obserwowali w poprzedniej nocy astronauci na misji Artemis. Widzieli to, czego my nie widzimy na co dzień. To, to są tylko zdjęcia widziane przez sądy, które oblatują Księżyc. Natomiast ponieważ tego nie widzimy, dlatego wydaje się to nam tajemne. Ta tajemnica coraz szybciej zostanie odkryta prawda, dzięki temu, że mamy już możliwość badania właśnie dzięki tej technologii, którą obserwujemy. W związku z czym to przestanie być taką tajemną wiedzą, która no, przez całe wieki była dla nas czymś niedostępnym. To na koniec jeszcze jedna ważna kwestia, bo znów wracając do tych wielkich mocarstw, a teraz właściwie do tych wielkich korporacji, wielkich firm. Na ile my jako Polska mamy potencjał do tego, żeby w tym wyścigu no być może nie w pierwszym szeregu, ale jednak uczestniczyć? My już uczestniczymy, my już e, budujemy e, i mamy wkład w ten europejski e, moduł serwisowy, który jest e, tą główną częścią napędową e, i życiodajną dla e, e, Oriona, dla tej kapsuły, w której w tej chwili przebywają e, e, astronauci misji Artemis. E, także jesteśmy pełnoprawnym graczem, my nie jesteśmy supermocarstwem, ale mamy znak Ludzi. Mamy świetne firmy, które sobie bardzo dobrze dają radę w różnego rodzaju projektach. Jesteśmy dostrzegani, w związku z czym w tej chwili tylko korzystajmy z tego. W ostatnim rozdaniu i planach, które Polska przedstawiła na najbliższe kilka lat, nasz wkład w zasoby Europejskiej Agencji Kosmicznej są dużymi, w związku z czym w tej chwili należy z tego korzystać, bo to są pieniądze, które Polska wyłożyła i one do Polski powinny trafić i z tego korzystamy. Także my mamy swój wkład, będziemy coraz bardziej doceniani. w tej chwili jesteśmy już częścią tego, co się dzieje, bo mówimy o bardzo spektakularnej misji, także w tej chwili ja sądzę, że jesteśmy na dobrej drodze do tego, żeby zadomowić się i po prostu działać takie jak pełnoprawni gracze, bo my już na to zasługujemy, już jesteśmy dostrzegani przez tych pierwszych wykonawców, którzy z nami łączą się w różne konsorcja później realizujące już duże projekty kosmiczne. No czyli jest w takim razie jest szansa na przynajmniej kawałek tego kosmicznego tortu. Doktor inżynier Tomasz Zawistowski, zastępca dyrektora Centrum Badań Kosmicznych Polska Akademia Nauk, bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo.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 Minęła 10.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Policyjny Black Hawk w centrum Warszawy. Rano mundurowi prowadzili akcję z użyciem helikoptera przy Rondzie Radosława. Maszyna krążyła nad jednym z budynków, na dach którego wchodzili uzbrojeni funkcjonariusze. Jako pierwsza poinformowała o tym TVN24. Według ustaleń stacji w działaniach brał udział pododdział BOA, zajmujący się zatrzymywaniem najgroźniejszych przestępców. Z kolei rzeczniczka Komendy Głównej, Katarzyna Nowak, przekazała, że w akcji brał udział, brali udział Policjanci z Komendy Wojewódzkiej w Radomiu. Radomska Komenda na razie nie udziela informacji.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 Bez prądu pozostawało około 4000 odbiorców, z czego najwięcej w województwie mazowieckim 1300. Na w najbliższych dniach w Polsce będzie chłodno. Maksymalna temperatura w ciągu dnia nie przekroczy 12 stopni. W nocy możliwe są przymrozki. Trzy ofiary ataku rosyjskiego drona na autobus miejski w Nikopolu na Ukrainie. Brutalny atak na cywilny transport publiczny w godzinach szczytu, kiedy ludzie właśnie jadą do pracy, napisał minister spraw wewnętrznych Ukrainy Ihor Kłymenko. W ostatnich dniach Rosjanie nasilili ataki na Nikopol. W sobotę pięć osób zginęło, a dziewiętnaście zostało rannych w ataku rosyjskich bezzałogowców na targ w tym mieście. Nikopol jest położony nad Dnieprem w pobliżu zaporowskiej elektrowni atomowej. Zakład znajduje się na drugim Brzegu rzeki. Będzie nowa siedziba i nowe otwarcie. W ciągu dwóch lat powstanie Teatr Żydowski i Centrum Kultury Jidysz w Warszawie. Nowy dom jednej z najważniejszych instytucji kultury żydowskiej w Europie zaplanowano w budynku przy ulicy Kasprzaka 22, gdzie kiedyś znajdował się Teatr na Woli, mówi dyrektorka Teatru Żydowskiego Gołda Tencer.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 Dzień w Polskim Radiu 24. Za 27 minut, godzina 11. Stan dnia. Dziś do Budapesztu z dwudniową wizytą przylatuje amerykański wiceprezydent J.D. Vance. Na miejscu jest stały korespondent Polskiego Radia na Węgrzech, Piotr Piętka. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. To powiedzmy, czy amerykański polityk wylądował już w, Buda, w, w Budapeszcie przepraszam, i jaki jest ten oficjalny, główny cel jego wizyty, bo nie brakuje takich komentarzy spekulacji, no, mówiących o tym, że to jest nic więcej jak wsparcie przed wyborami dla Wiktora Orbana. No więc zaczynając biało-niebieski samolot z czarnym, z czarnym napisem United States of America już wylądował na międzynarodowym lotnisku imienia Ferencalista w Budapeszcie mniej więcej pół godziny temu, ale jeszcze ani wiceprezydent, ani jego małżonka z samolotu nie wyszli. Tak więc, no ale możemy powiedzieć już właściwie, że wizyta amerykańskiego wiceprezydenta na Węgrzech rozpoczęła się. Trzeba powiedzieć, że jest to najwyższy rangą amerykański urzędnik od 2006 roku tutaj na Węgrzech. Wtedy to ostatni raz w Budapeszcie pojawił się, sam prezydent był nim George W. Bush. To były inne czasy. Krajem wtedy rządzili jeszcze socjalistyczny, socjalistyczny premier Ferenc Dziurczan. Wracając do teraźniejszości, w oficjalnych kanałach, zarówno węgierskich, jak i amerykańskich, unika się mówienia, że Wens przyleciał do Budapesztu no, po to, by wesprzeć Orbana i Fidesz tuż przed wyborami, które według wszystkich niezależnych sondaży, bo oczywiście nie mówimy tu o prorządowych sondażowniach, ale według tych niezależnych sondaży Fidesz przegra i być może będzie musiał po 16 latach oddać władzę. Tak więc unika się tych słów poparcia w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 Tak więc jak słyszeliśmy także w przekazie J.D. Wensa, to jest cały czas jako normalna państwowa, międzypaństwowa wizyta, Ale proszę sobie wyobrazić, że nawet udział wiceprezydenta Wensa w mitingu wyborczym Fidesu, gdzie on ma wygłosić dzisiaj po południu przemówienie, no, to wydarzenie zostało nazwane udziałem w Dniu Przyjaźni Amerykańsko-Węgierskiej. Po raz pierwszy taki dzień, a nie było to wcześniej ogłaszane, tak jak na przykład tradycyjny od wielu lat Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej jest po raz pierwszy w Budapeszcie tego typu wydarzenie nie będzie się odbywało. Niewykluczone, że na tym wydarzeniu właśnie, czyli czyli Dnie Przyjaźni polsko węgierskie się wzorowano. W każdym razie Wens wygłosi przemówienie w hali MTK Sport Park, które ma według zapowiedzi dotyczyć bogatych stosunków amerykańsko-węgierskich. Tam zapewne nie będzie mógł się nachwalić systemu i polityki Wiktora Orbana i Fidesu, co zresztą robił wielokrotnie. Podobną postawę przyjmuje Donald Trump, który już kilkanaście dni temu przesłał nagranie wideo, gdzie wprost popiera Orbana w wyborach. Z jednej strony to poparcie jest mocne, ale z drugiej strony też nie da się ukryć że, ukryć, że Orban liczył na przylot właśnie Donalda Trumpa. To myślę, że byłoby mocnym sygnałem dla niezdecydowanych wyborców, którzy, jak, których wskazują sondaże jest coraz mniej. Coraz więcej osób deklaruje chęć wzięcia udziału w tych niedzielnych wyborach i no, pozostaje pytanie, czy dwa wydarzenia dosłownie z ostatnich kilkudziesięciu godzin i, i te bieżące, czyli odnalezienie w Serbii materiałów wybuchowych w pobliżu rurociągu yy, transportującego rosyjski gaz na Węgry i wizyta J.D. one będą tym, tym game changerem, tym, tym atutem i sprawami, które odwrócą losy tej kampanii i także tych wyborów. No to na to pytanie za chwilę postaramy się odpowiedzieć. To był głos czy też komentarz naszego korespondenta na Węgrzech Piotra Piętki. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Komentarz Anna Antonie Polskiego, Radia 24, dr Małgorzata Bonikowska, dyrektor Think Tanku Centrum Stosunków Międzynarodowych Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. To pani doktor, to idąc trochę tropem tego, o czym przed chwilą mówił nasz korespondent, czy te, czy te dwa wydarzenia rzeczywiście bardzo bliskie sobie, jeżeli chodzi o czas, czyli przyjazd J.D. Wensa, wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych do, na Węgry. Spotkanie m.in. z Wiktorem Orbanem. A druga rzecz to oczywiście odnalezienie na terytorium Serbii przy gazociągu materiałów wybuchowych, ukraińskich materiałów wybuchowych, które oczywiście w tej oficjalnej narracji prowadzonej przez rządowe media w Węgrzech bardzo szybko zostały sklejone z jakąś ukraińską, antywęgierską prowokacją. Na ile to mogą być wydarzenia, które rzeczywiście będą miały realny wpływ na, na tą dynamikę wyborczą i na ile one mogą z, zmienić, odwrócić to, co w tej chwili obserwujemy, czyli no jednak e, fidesz, który, który w tej chwili jest w, w wyraźny defensywie? No, wydaje mi się, że trend jest wyraźny, czyli że Fidesz te wybory przegra, natomiast nie zmienia to faktu, że te wszystkie wydarzenia, które się dzieją, świadczą też o jakiejś bardzo dużej zmianie w ogóle w podejściu w sprawach międzynarodowych do, do takich kwestii jak zachowanie głów państwa, czy szefów państwa, czy ich zastępców w takim świecie, do którego my jesteśmy przyzwyczajeni, w którym wyrośliśmy. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych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 planowany przyjazd prezydenta Macrona do Polski przed wyborami y, prezydenckimi y, albo parlamentarnymi, już teraz nie pamiętam i do tego nie doszło właśnie między innymi dlatego, no bo y, to był jeden z argumentów, prawda? Nie przyjeżdża się do kraju jakiegokolwiek by on nie był, jeżeli w demokratycznym procesie, tam trwa kampania wyborcza, no bo w tym momencie to może być odczytane jako, jako wpływ na, na tęże kampanię. Um, oczywiście dzisiaj przyjazd wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych jest odbierany inaczej niż gdyby to było za czasów Obamy, czy nawet pierwszego Trumpa. Dlatego, że obecnie Amerykanie mają ogromny problem ze swoim wizerunkiem i nawet ich najwierniejsi sojusznicy i nawet partie polityczne, które są z tej samej rodziny politycznej, mają duży problem z wytłumaczeniem swoim wyborcom, o co tak naprawdę Trumpowi chodzi i no jak w ogóle wytłumaczyć to wszystko, co on robi. Więc Trump nie pomaga dzisiaj tak bardzo ani jego zastępca, jak kiedyś zwłaszcza w naszym regionie. Więc z tego punktu widzenia ta wizyta może też być specjalnie nieprzydatna. Nie Natomiast próby sklejania z tych wszystkich wątków antyukraińskich w jakąś wspólną całość są bardzo smutne, dlatego że pamiętajmy, że to jest oś narracji dezinformacyjnej rosyjskiej. Rosja robi dzisiaj wszystko, żeby zohydzić w pierwszej kolejności nam, czyli krajom o najbliższym granicy z Rosją i z Ukrainą, wschodniej flanki krajom. No Węgry też są przecież w tej grupie, no bo mają bezpośrednią granicę z Ukrainą, aby nam zohydzić Ukraińców. I wszystko jest do tego celu dobre, każdy argument, między innymi w Polsce na przykład, były nagminnie podawane informacje, że to Ukraińcy byli tak naprawdę autorami różnego rodzaju tam prób prawda, takich zamachów terrorystycznych, do których na szczęście nie doszło. Co do zasady, to mogło być prawdą, że Ukraińcy byli to, to wciągani, ale oni byli to wciągani specjalnie przez przez wywiad rosyjski właśnie po to, żeby mieć argument, żeby ta narracja docierała, a nie mieli nic wspólnego z polityką państwa ukraińskiego, które jest przecież w ogromnym kłopocie, ma, jest w stanie wojny. Ja muszę przyznać, że jestem pełna podziwu dla państwa ukraińskiego, jak oni sobie dają radę w tak strasznie trudnych dla siebie warunkach, wykorzystując każdą możliwą szansę do tego, żeby... No, jakoś tę pozycję swoją wzmacniać. Chociażby ostatnie kwestie na Bliskim Wschodzie i oferta Załęskiego dla krajów arabskich tej ochrony dronowej. no To jest fantastyczna w ogóle zagrywka, dlatego że Ukraina w tym momencie staje się jakimś aktywnym aktorem. Bierze udział w wydarzeniach, a nie biernie czeka, aż prawda, ktoś inny zadecyduje o jej, o jej losie. Także myślę, że no, w ogóle jesteśmy w jakimś innym dzisiaj momencie w stosunkach międzynarodowych, gdzie ym, kraje, o których przyzwyczaliśmy się myśleć w jakiś sposób, to wszystko dzisiaj jest weryfikowane. Od Stanów Zjednoczonych począwszy, a kończywszy na Ukrainie. To wracając jeszcze do tego wątku e, gazociągu e, po, po serbskiej stronie e, granicy, e, dyrektor Serbskiej Agencji Bezpieczeństwa e, Wojskowego, e, generał e, Jovanic e, podczas briefingu prasowego, gdy był pytany właśnie no, o te kwestie e, związane z wykryciem próby tego zamachu, a również z tym, w jaki sposób ten, ta próba jest przedstawiana, chociażby właśnie na, na Węgrzech, e, powiedział, e, odniósł się właśnie do, do tych doniesień i e, powiedział o tym to nieprawda, kraj, z którego pochodzą materiały wybuchowe nie musi być zleceniodawcą lub sprawcą tego zamachu. No chodziło właśnie o te informacje mówiące o tym, iż ten materiał wybuchowy był materiałem ukraińskim i o to zlepianie właśnie Ukrainy z, tym, z tą próbą zamachu. Dokładnie w tym samym czasie rząd Węgier, czyli Viktor Orban zdecydowali o wysłaniu wojsk, regularnych oddziałów wojskowych do ochrony gazociągu Turk Stream. Yeah. <laughs> Pojawiają się takie medialne sugestie, one są w żaden sposób niepotwierdzone, no ale pytanie, czy patrząc na to wszystko, nie, jest, nie, nie ma w tym jakiegoś dzibła e, prawdy, e, że Wiktor Orban może w, w takim akcie desperacji no, grać na przykład na e, wprowadzenie stanu wyjątkowego w imię ochrony bezpieczeństwa Węgier, w imię ochrony e, gazociągu z i realnego zagrożenia, jakim są, no właśnie, jakieś zamachy bombowe, zapewne inspirowane przez, przez Ukrainę po to, żeby Węgrom zaszkodzić. Czy to jest w jakimkolwiek stopniu realny scenariusz, Pani zdaniem? Trudno mi powiedzieć. Nie można zapewne niczego wykluczyć, ale byłaby to naprawdę niezwykle ryzykowna gra, dlatego że jednak Węgry są w sercu Europy. To nie jest kraj, który jest przyzwyczajony do rządów autorytarnych. I to nie jest społeczeństwo, które no pomimo... Ostatnich, bo Viktor Wiktor Orban rządzi od 2010 roku, od ostatnich 16 lat uległ i dał się zdominować, tak to powiedzmy wprost, jednej opcji politycznej czy jednej grupie pod przewodnictwem Wiktora Orbana, no to mimo wszystko jednak Węgrzy nie są społeczeństwem, które jest w stanie żyć w autorytarnym reżimie. Udowodnili to chociażby tak jak i my i inne kraje bloku wschodniego, nieustannie próbując się wydobyć z tej zależności od Związku Radzieckiego w czasie zimnej wojny. Więc dzisiaj jest sytuacja wielokrotnie korzystniejsza dla nich i jakby nie widzę możliwości, żeby społeczeństwo węgierskie zaakceptowało tego typu rozwój wydarzeń. To jednak jest mimo wszystko, mimo ostatnich lat, społeczeństwo przyzwyczajone do tego, że współuczestniczy jakoś w tym, co się dzieje i no... Europejskie, tak? Europejczycy przeszli przez kilkaset lat, przez procesy, które uniemożliwiają nam tak naprawdę rząd bycie rządzonymi w formule jakiejkolwiek dyktatorskiej, przynajmniej na dłuższy czas. Oczywiście wypadki przy pracy się zdarzały, chociażby przed II wojną światową, ale wydaje mi się, że dzisiaj to nie ten czas i, i Węgrzy są chyba jednak... Na zupełnie odwrotnym trendzie, to znaczy gdyby coś takiego się zdarzyło, w co nie wierzę, bo mówię, to jest zbyt e, zbyt e, e, karkołomny do wyobrażenia scenariusz w przypadku Węgier, to jednak opór społeczny by byłby ogromny. To, to, w takim to, razie, to w takim razie no, kluczowe pytanie. Co się w takim razie stało na Węgrzech, że obserwujemy tak duże wzmożenie po stronie partii opozycyjnej, po stronie Tiszy? Pojawiają się różne sondaże. Oczywiście trzeba brać wielką poprawkę na te węgierskie sondaże, szczególnie na te przeprowadzane przez rządowe media, ale nawet w tych sondażach, które są publikowane po stronie opozycyjnej, no, pojawiają się na przykład informacje mówiące o tym, że w niektórych regionach przewaga Tiszy nad Fideszem e, może wynieść ponad 20 punktów procentowych, no to wydawałoby się, że to jest miażdżące zwycięstwo. A przecież do tej pory, e, no, mimo e, bardzo dużego zniechęcenia do Orbana, no mimo na przykład tych protestów, które pojawiały się w, dosyć regularnie w Budapeszcie, bardzo licznych, jeżeli chodzi właśnie o opozycję, e, jednak e, Fidesz za każdym razem z tych wyborów wychodził obronną ręką. E, opozycja nie potrafiła skutecznie przemówić do większości społeczeństwa przez wiele, wiele lat. Co się zmieniło? To nie tylko jest tak, że nie potrafiła przemówić. No, Viktor Orban zmonopolizował państwo węgierskie. To tak naprawdę jest państwo rządzone przez, jak to mówi się po polsku, czasami grupę trzymającą władzę. I oni tę władzę trzymają we wszystkich obszarach. Oni zmonopolizowali nie tylko politykę węgierską, ale także media, ale także topowe pozycje w biznesie. Tak naprawdę trochę rządzą Węgrami jak, jak, jak firmą. Wszędzie są w, na w kluczowych stanowiskach ludzie zależni od y, Orbana i od głównej partii, więc y, ciężko jest się przebić przez tego typu mur y, w kwestii informacyjnej na przykład. Y, no niby y, oczywiście jest pluralizm mediów, ale w praktyce go nie ma, więc jakakolwiek y, siła, ugrupowanie czy postać, która by się chciała pokazać jako, jako opozyc, opozycja do Orbana ma wielokrotnie mniejsze możliwości. To nie jest normalna, demokratyczna, no ma, taka, taka pluralistyczna struktura, jak w państwie demokratycznym, że każdy polityk czy każda opcja może jakoś zaistnieć w przestrzeni medialnej czy nawet... w. W internecie, bo też i Węgrzy, Węgry są też takim państwem, w którym tak naprawdę jest no liczy się jedno wielkie miasto, czyli Budapeszt i w sumie reszta nie obrażając nikogo jest jednak prowincją i w Budapeszcie jest sporo jakby krytyki, natomiast ta prowincja trzymała się do tej pory z Orbanem innymi dlatego, że właśnie jakby no nie, nie wszystko docierało. A jednocześnie część ludzi, spora też część ludzi jest w tym systemie no, współtwórcą tego systemu, więc jest na swój sposób jakoś im z tym rządem po drodze. Może niekoniecznie ze wszystkim, co mówi Orban, no ale są beneficjentami tego, co Orban zbudował. Natomiast wydaje się, że to po prostu się kończy, no bo upływa czas. 16 lat to jest dużo, jest zużycie tej władzy. Jest coraz więcej rzeczy, które ludzie jednak widzą. I to już jest któraś próba za jakby postawienia oporu temu, prawda? pokazania, że coś jest nie tak z tym, co się na Węgrzech stało, że to nie jest w pełni demokratyczne państwo właśnie przez to. Wybory do tej pory nie było żadnych dowodów, żeby były w jakikolwiek sposób manipulowane, w sposób bezpośredni. byli obserwatorzy chociażby w ostatnich wyborach, ale ta nierówność podmiotów w politycznej walce w czasie kampanii, no jest ewidentna, więc to powodowało, że te próby były nieudane. Plus oczywiście, ma pan rację, też trochę takie brak może i charyzmatycznej postaci, jakiegoś takiego e, pomysłu na to, jak e, wokół kogo zbudować taką kampanię antyorbanowską i, i w ogóle jak ją, jak ją prowadzić w takich warunkach. Wydaje się, że właśnie teraz e, ten, ta sytuacja jest inna. Jest lider jest no, któryś raz, ale te, tym razem bardzo mocne zwarcie szeregów opozycji. Faktycznie no, głównym spoiwem jest to, żeby odsunąć Orbana od władzy, ale to jest bardzo silne spoiwo. Gdyby się okazało, że Madziar wygra, to oczywiście jest następne pytanie, co dalej? bo to wcale nie jest recepta na zaraz natychmiastową zmianę na lepsze, no, ale przynajmniej zostanie przełamany ten monopol, co w sytuacji obecnej Węgry, Węgier miałoby ogromne znaczenie także dla polityki europejskiej i zagranicznej tego kraju. No bo między innymi Orban jakby bardzo mocno się sfokusował od jakiegoś czasu, bo to też nie od początku, ale mniej więcej od 2017-2018 roku widać było, że on staje się bardzo eurosceptyczny, żeby nie powiedzieć wrogi do, do projektu Unii Europejskiej. Zresztą kiedyś był w mainstreamowej partii, Europejska Partia Ludowa właśnie, IPP, a potem został z niej usunięty. To też o czymś świadczyło już wtedy, no a jednocześnie zaczął być bardzo mocno um, wielkim przyjacielem Putina, prawda? I nie, nie pomogło, wręcz nawet umocniło te relacje, umocniły się po inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Więc to nas od dawna niepokoi. Wiktor Orban jest przywódcą kraju, który jest przecież członkiem nie tylko Unii Europejskiej, ale także NATO. Te wszystkie doniesienia ostatnio o tym, że, mówiąc krótko, przepływały informacje i to kanałami w sumie, rządowymi, czyli przez ministra spraw zagranicznych do Rosji, no po prostu wyklucza możliwość w ogóle współpracy z, z Węgrami jako państwem, więc z punktu widzenia Europy Także nas, Polaków, to co się zadzieje na Węgrzech jest niezwykle istotne, bo zmiana rządu na Węgrzech spowoduje też zmianę polityki europejskiej i zagranicznej Węgier. No ale to w takim razie jeszcze jedna kwestia, bo jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, to jakoś możemy to sobie wyobrazić. Natomiast jeżeli chodzi o przejęcie władzy, to pojawiają się takie komentarze mówiące o tym, iż ten system sprawowania władzy, tak to określa na Węgrzech, jest w tej chwili tworem tak skomplikowanym, że nawet wyraźne zwycięstwo Tiszy wcale nie będzie gwarantować jej przyjęcia władzy. Znaczy formalnie tak, praktycznie niekoniecznie. No tak, ja się zgadzam. Pamiętajmy, 16 lat robi swoje. W Polsce było 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości i po przejęciu władzy przez inną opcję, obecnie mamy rząd koalicyjny Donalda Tuska. Widać, że jest niezwykle trudno. W wielu obszarach w ogóle ruszyć cokolwiek. Nawet gdyby nie było, jakby nawet gdyby był życzliwy prezydent, to też się okazuje, że pewne rzeczy są bardzo głęboko zabetonowane, obsadzone, chociażby sama administracja. Jakby jest zawsze pytanie, jak działać. Czy działać zgodnie z prawem, czy, czy, czy je łamać? A jak się działa zgodnie z prawem, no to okazuje się, że to jest bardzo trudne do Zmiany, prawda? I w, w czasie, kiedy mamy 16 lat, no to to jest bardzo, bardzo długi okres nominacji, sposobów działania, różnych układów, różnego rodzaju relacji yy, i obsadzenia stanowisk, przede wszystkim, także kluczowych stanowisk dla fun funkcjonowania państwa, że, że potem to odkręcić, czy jakoś zmienić, potrzeba na to no nie tygodnie, tylko potrzeba na to także lat a jednocześnie ludzie mają oczekiwania, że zmiana będzie szybka, że będzie od razu widoczna, prawda, poprawa, rzeczy, które będą mogli dostrzegać, no i po to, po to właśnie te zmiany, tej zmiany chcą. Nic tutaj nie pójdzie szybko i łatwo. W przypadku Węgier będzie to znacznie trudniejsze niż w przypadku Polski. To jeszcze jedna kwestia. Wracając trochę do tej polityki zagranicznej, czy do tego, co może dziać się po, po zwycięstwie Tiszy, na ile ten zwrot w stronę Europy, ten zwrot również w jakiejś mierze w stronę, w stronę Ukrainy jest pani zdaniem rzeczywiście no, czymś oczywistym? A na ile możemy zostać mimo wszystko zaskoczeni na przykład tym, w jaki sposób nowy węgierski rząd będzie podchodził do sprawy Ukrainy i wsparcia dla Ukrainy? Myślę, że każdy dzisiaj rząd będzie myślał w pierwszej kolejności, i tak powinno być, też no, o własnym interesie narodowym i sytuacji państwa. Węgry nie muszą od razu wielbić Ukrainy i robić jakiegoś entuzjastycznego zwrotu ku Europie, natomiast patrząc na plusy i minusy całej tej konfiguracji międzynarodowej, no, widać, że Węgrom naprawdę opłaca się być sensownym, dobrze działającym członkiem Unii Europejskiej i NATO, no bo to jest jednak no dla Węgrów, dla Węgier, um, chociażby wskaźniki gospodarcze, są dzisiaj potwornie niekorzystne. Wszyscy się zastanawiają, z czego to wynika. Jedna z przyczyn jest taka, że no właśnie są w Unii, ale jednocześnie nie są w tej Unii, są bokiem czy nawet tyłem nastawienie, przy czym to właśnie. Członkostwo w Unii Europejskiej oznacza jednolity rynek, roz, możliwość rozwijania się normalnego przedsiębiorstw, możliwość także korzystania z wspólnych projektów unijnych finansowych, takich jak chociażby fundusz po-covidowy, tak zwana następna generacja, z którego wszyscy realizowaliśmy Krajowe Plany Odbudowy, a Węgrzy nie mogli, bo mają przyblokowane te, te fundusze i tak Więc wyś, wydaje mi się, że w pierwszej kolejności dla rządu Węgier nowego jest y, postawienie na nogach węgierską gospodarkę. Węgry kiedyś w latach 90 były w awangardzie. Bardzo szybko się zmieniały i miały lepsze wskaźniki wzrostu PKB, ale także w ogóle dotyczące tego, jak ożywiona była gospodarka węgierska, lepsza niż Polska. A dzisiaj Polska jest niekwestionowanym liderem, a Węgry zdecydowanie są w stagnacji. W ogóle sytuacja gospodarcza na Węgrzech jest trudna. Więc to jest w pierwszej kolejności interes węgierskiego państwa. Także Węgrzy na to liczą, jako społeczeństwo. To zbliża w sposób naturalny Węgry do do partnerów unijnych, do w ogóle do, do Unii Europejskiej jako organizacji, której są członkiem. Natomiast jeśli chodzi o politykę zagraniczną i kwestię bezpieczeństwa, no to tu znowu mamy podobną sytuację. Jak ocenimy um, sytuację Europy i wszystkie te wątki związane z um, eskalacją możliwą sytuacji na wschodzie, gdyby okazało się, że Ukraina nie wytrzymuje tego naporu rosyjskiego, no to wszyscy eksperci, wszystkie think tanki, wszystkie instytucje związane z wojskowością twierdzą, że nie można wykluczyć dalszego parcia Rosji w kierunku europejskim. No to oznacza, że Węgrom się też opłaca jakby wspierać wszystkie inne kraje wschodniej flanki w tym myśleniu o zabezpieczeniu się przed taką ewentualnością, nawet jeżeli na nią jest niewielka Niewielka procentowo szansa. Plus jeszcze no, Węgrzy mają oczywiście wątki ukraińskie, bo na Węgrzech, na Ukrainie w Ukrainie jest mniejszość węgierska. No i tutaj podobnie troszkę jak w przypadku Polski. Na pewno Węgry i Ukraina mają sobie wiele do powiedzenia, ale jednocześnie dla Węgier walcząca z Rosją Ukraina i wspieranie ich powinna być narodowym interesem, podobnie jak to jest w przypadku Polski czy krajów bałtyckich. To na sam koniec, już bardzo, bardzo krótko. A na ile ta sytuacja, która w tej chwili jest na Węgrzech, to jest no również pewnego rodzaju pułapka na, dla, dla Tiszy, bo mamy y, olbrzymie oczekiwania społeczne, olbrzymie oczekiwania społeczne dotyczące zmiany, dotyczące poprawy sytuacji gospodarczej, ekonomicznej Węgrów. Stąd też tak duże poparcie dla Tiszy. Z drugiej strony mamy to, o czym rozmawialiśmy, y, to znaczy ten, ten obecny układ, on jest tak mocno okopany, że w wielu dziedzinach y, nowy rząd będzie miał naprawdę związane ręce albo bardzo ograniczone pole działania. Y, na ile Szybko, bardzo szybko może się pojawić rozczarowanie. No może się pojawić i to bardzo szybko, bo dzisiaj, dzisiaj wszystko się dzieje szybko i ludzie są bardzo roszczeniowi, przyzwyczajeni do mediów społecznościowych, gdzie w jednej godziny pada komentarz, a w drugiej godziny ma już być reakcja. Więc nie ma tej cierpliwości w społeczeństwie, w żadnym, nie tylko węgierskim. I myślę, że to jest duże wyzwanie dla każdego dzisiaj polityka, który będzie chciał mieć kontrpropozycję. No ale jednocześnie... Jak rozumiem, um, jak rozumiem, Isza też sobie z tego daje sprawę, w związku z tym niewątpliwie myśli, jak to zrobić, żeby y, pokazać, że miało sens głosowanie na nią, no bo dla nich to też jest kwestia życia i śmierci. Doktor Małgorzata Bonikowska, dyrektorka Think Tanku Centrum Stosunków Międzynarodowych Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo pani dziękuję. Reklama. Marian, hmm? a gdzie mogę kupić? na mediaekspert.pl. Na... No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić. na mediaekspert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara na mediaekspert.pl. Po reklamie.